opiwie.wordpress.com Podcast, przy którym pocieknie Ci ślinka. Witam w podcaście Opiwie Za mikrofonem Mateusz Baniuszewicz oraz Marcin Chmielarz. Witam serdecznie Marcinie. Witam, witam wszystkich. Zbliża się International Stout Day 8 listopada, no i z tej okazji Właśnie ciebie zaprosiłem jako no, naszego takiego blogowego specjalistę od stoutów. No tak, da się ukryć, jest, jest to moja specjalność po prostu, Moje, mój konik. Nie, nie da się nie zauważyć, zresztą bloga, którego prowadzisz, tą właśnie Porterom i stałtą głównie jest poświęcony. W całości Porterom i wam. czasami mnie kusi, żeby napisać coś innego, jakąś publicystykę może, ale staram się trzymać tematyki. No, sobie pojawiały wybrałem. się też, i, jakieś przepisy się tam również też pojawiały. Ale widziałem. tylko związane z porterami i stoutami. To jest to tam, ciasto porterowe, czy i, pierś kurczaka duszona w stałcie z grzybami. To wszystko jest wszystko jest w temacie. No, w naszym dzisiejszym temacie. I właśnie y, na stronie projektu International Stout Day widziałem, że oni tam również też mają sekcję poświęconą różnym przepisom więc no, każdy może sobie coś spróbować. Niektóre wyglądają naprawdę zachęcająco. Oczywiście i to jest bardzo fajna, fajny dział związany z piwem, który w Polsce jest jak na razie, no powiedzmy sobie szczerze, leży mocno odłogiem. Jest jeden blok kuchnia piwowarki Agi, który się zajmuje wyłącznie kulinariami, połączeniem piwa i jedzenia, z tym, że tam są tylko potrawy bezmięsne, wegetariańskie. Natomiast jakby tak chociaż zobaczyć na stronę amerykańskich browarów, czy jakieś takie lokale bardzo dobrze oceniane na rate beer chociażby, no to tam widać, że tam coś się dzieje w temacie łączenia piwa z jedzeniem. I to jest to nie tylko łączenie, czyli mamy, te, mamy tak wykorzystanie piwa do stworzenia jakiejś potrawy, ale też jakie potrawy dobrze będą się komponowały z danym piwem i przykład tu chodzi o literaturę, bo literaturę taką staram się zbierać, mhm. no to w języku polskim jest dostępnych kilka pozycji bardzo biednych. No to jest weź pół litra jasnego piwa, weź pół litra ciemnego piwa i zasadniczo na tym się kończy. Natomiast pozycje anglojęzyczne no to tam rozróżniają. Do tego będzie dry stout lepszy, do tego będzie milk stout lepszy, tutaj zrób tak, więc to jest... Coś, na co myślę, że powinniśmy zacząć zwracać coraz większą uwagę, bo warto, bo naprawdę piwo w kuchni jest bardzo wdzięczne. No właśnie, ja w tym tygodniu zacząłem przygotowywać kilka podcastów o piwach belgijskich no i właśnie postanowiłem spróbować je z jakimiś tam przekąskami połączyć. Oczywiście to nie żadne gotowanie jest, ale... Wziąłem dwa piwa z Westmale, wziąłem dubla tripla, jednego połączyłem z żółtym serem, jakimś tam powiedzmy dłuższy czas dojrzewający. Wyszło, no, powiedzmy trochę średnio, a drugie piwo połączyłem z takim domowym sernikiem i uh -huh. to było coś naprawdę niespodziewanego, bardzo fajne połączenie. Czułem, że niedawno próbowałem połączenia, to było piwo Klasztorne, to był triple jakiś czy mhm. jakiś no, trapistów, więc to nie byle jaki. I łączyłem go z serem pleśniowym, takim mocno, mocno pleśniowym, mocno aromatycznym, takim bardzo, bardzo wyrazistym. I to jest takie połączenie, że ser jest bardzo wyrazisty, piwo jest bardzo wyraziste. Razem sobie daje rada. Próbowałem tego sera z takim jakimś lekkim w miarę dublem belgijskim, mocno gazowanym i w ogóle nie dawał sobie rady. Zupełnie został przez ten e, ser zdominowany. Więc trzeba też lekkie z lekkim, mocne z mocnym. Chociaż czasami można to kombinować. No, myślę, że każdy po prostu powinien spróbować swój, jak lubi. No właśnie u mnie było tak troszkę inaczej, bo to piwo zdominowało ser, który no, okazał się taki mleczny, trochę nijaki i no i to nie było fajne. A co, co byś do polecał jako przekąskę? No na pewno... Jakieś produkty czekoladowe, czyli czekolada, czy jakieś desery czekoladowe. To zależy do jakich kształtów. Można jakieś e, ciastka ciasteczka owsiane, na przykład do stałka owsianego. Taka, takie wydaje się proste połączenie, ale można spróbować. No Na pewno połączeniem, które bym polecił każdemu, chociaż sam jeszcze nie próbowałem, ale jest to klasyk, czyli dry stout i ostrygi. Ostry... Mm -hmm. Problem jest tutaj taki, że ostrygi są a, kiepsko dostępne no i b, co wynika z tego też a, są bardzo drogie Jedna sztuka to kosztuje jakieś 4-5 zł. No, mi kiedyś udało się jakieś tam tańsze kupić w granicy no, złotówki za to sztukę, morze. ale. Tego. No myślę, że one nie były z Bałtyku. Ale, no, nie, wiem. ale nie wiem, bardzo mi nie podeszło. Nie wiem czy nie świeże trafiłem, ale po jednej dałem sobie spokój. No, chociaż styl oyster stout, który teraz tak. Jest takim dosyć, dosyć znanym, natomiast mało jest przedstawicieli. Wszyscy, wszyscy, którzy tak siedzą w temacie piwa, wiedzą o tym stylu, ale tak naprawdę mało kto Oyster Stoutu próbował. Bo ten najbardziej popularny Marstons to jest po prostu taki chwyt marketingowy to jest piwo, które dobrze smakuje z ostrygami. Ono ostryg nie ma w sobie ani trochę. A próbowałeś jakiegoś Oyster Stouta? Bo ja, właśnie, nawet nigdy w sklepie nie widziałem. Próbowałem, miałem okazję spróbować z dublińskiego jakby trochę browar restauracyjny, nawet nie, no powiedzmy, że mikrobrowar, rzemieślniczy nawet, Porter House się nazywa i próbowałem ich oyster, tylko tam z tego, co pamiętam, muszle były dodawane w czasie leżakowania. Czyli jest to nawet, nawet można powiedzieć, że wegetariański. Mhm. Natomiast Udało mi się zdobyć z Flying Dog'a ich nowy Oyster Stout, gdzie te ostrygi są podobno dodawane w czasie ważenia, więc to powinno, to powinno być tak, jak Oyster Stout powinien spróbować. Jeszcze go nie piłem, niedawno go napyłem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ciekawe, a właśnie tak, może zacząłeś o Oyster Stout'cie, może w ogóle wymieńmy, ile jest gatunków stoutów, bo mi udało się znaleźć siedem. To jakie? No właśnie Oyster Stout, uh -huh. Sweet czy Milk Stout, Russian Imperial Stout, Dry Stout, którego mam dzisiaj ze sobą. E, do tego na przykład Stout Owsiany, czy uh -huh. Stout Amerykański. Tutaj myślę, że przedstawicielem będzie e, jedno z ostatnich piw e, Kopyra, czyli bodajże Borsuk. Nie e wiem, nie próbowałem, uh -huh. tak, tak mi się wydaje. E, i, i chyba jeszcze Fez, o. Czyli Foraging Extra. Dokładnie. I to, to są te stouty, do których mhm. ja dotarłem. Tak, od razu mm, sprostujmy, że borsuk to w zamierzeniu u twórców miał być angielski porter wędzony. Natomiast American Stout to nie popełnili, owszem, i to był kruk. A no widzisz, to, to, to się musiało tutaj pomieszać. Natomiast e, smakowo to ja piłem borsuka, piłem go no trochę się go opiłem i on nie smakuje jak porter angielski. To jest raczej taki lekki, ro robust porter wędzony albo dry stout i tutaj nie podejmuje się rozróżnienia, ponieważ te style są tak podobne i tak się często przenikają, że nie da się nie da się rozróżnić. W ślepym teście myślę, że to byłby na zasadzie błędu statystycznego. No. Natomiast co do stylów, no to oczywiście mamy Dry Stout z najbardziej znanym przedstawicielem, czyli Guinnessem. Guinness, Guinness Drausch, Guinness, ale też Guinness Extra Stout, ten czy Guinness Original teraz on jest sprzedawany jako Guinness Original. Mhm. Natomiast to są Dry Stout, natomiast Guinness Original i Guinness Extra Stout nie różnią się niczym. Różnią się tylko, tylko napisem, bo nawet butelka etykieta jest praktycznie podobna, tylko zamiast Extrastaudium Original. Tak, mi się wydaje, że to zaczęło być oryginal w momencie, kiedy to było w, zaczęto w Polsce szerzej dystrybuować z polskimi etykietami to piwo. Tak mi się Czyli wydaje, to że to w tej zmiana nastąpiła. Chodziło o to, że w związku z rocznicą którąś e, wprowadzili niby piwo, które ma być wzorowane na e, tej recepturze dawnej. Czyli mówimy tutaj o końcu XVIII, początku XIX wieku, co oczywiście jest kompletną bzdurą. To jest po prostu Guinness Extra Stout. Znowu, tak ja, ja nawet myślałem, że mam Guinness Extra Stout, a patrzę, o, mam Guinness Original. Nie, nie, mam ekstra, nie mam dostępu do Extra Stout, więc ciężko byłem porównać, ale z tego, co wiem, to jest dokładnie to samo. Te same parametry praktycznie. I też wracając do tego, jakie mamy style. Ok, mamy ten Dry, no mam jest ten Amerykan, który tak naprawdę jest trajem zrobiony trochę na amerykańską modłę, więc może być mocniejszy, może być jeszcze bardziej palony, no i często są te słynne amerykańskie chmiele. Dokładnie. Czyli można, jest to też, przypomina taki lekki, tak zwany Black India Pale Ale, ale można powiedzieć w drugą stronę, że Black India Pale Ale jest po prostu stałtem. American Stoutem, trochę mocniejszym niż te standardowe przykłady, więc wiesz, tutaj w klasyfikacji są pewne niuanse i to się wszystko przenika i czasem ciężko wiedzieć co jest dokładnie jakim stylem. Więc z dalej, z stylami, mamy milk, sweet albo cream stout, to zależy od y, miejsca, gdzie się produkuje, bo w Anglii nie można y, sprzedawać Nie piwa. można milk Mil bodajże, tak. nie? Tak, bo to się źle kojarzy. I więc tam jest sweet stout albo cream stout. Natomiast mamy milk stout polski, czyli sweet, sweet kał. Słodki kał, ale nie, nie brzmi za dobrze, ale, za dobrze, ale, ale smakuje. Ale, ale smakuje bardzo dobrze. Dokładnie. No, wymieniałeś, oczywiście, stouty owsiane, i tutaj też mamy przedstawiciela, czyli dobry wieczór spinty. A jeszcze jakiś rok temu, to mo może nawet nie rok bodajże w marcu to piwo piłem, to jeszcze wtedy było Wesołych Świąt nazwane. Tak, pierwsza warka właśnie była zrobiona w zeszłym roku na święta. Nazywała się Wesołych Świąt. Ale na szczęście chłopaki z Pinty doszli do wniosku, że no, piwo najwyraźniej do się sprzedawało, bo ja dosyć, dosyć szybko znikło z półek, przynajmniej w Warszawie. Więc powtórzyli to piwo, tylko no już nie było świąt. Trzeba było zmienić nazwę. Zmienili na Dobry Wieczór. No Według mnie poprzednia nazwa i poprzednie etykiety zdecydowanie lepsze były. Jakiś no, taki... W tym taki bardzo, bardziej szur, pintowym... Prawda? Bardziej takie pintowe wtedy jeszcze no, były. No była ta pinta. Słynna, tak. No, dokładnie. No, no, no i co tam dalej mamy? Właśnie, pytanie, czy taki styl jak Coffee Stout, czy można go wyróżniać jako osobny. No że to jest po prostu zwykły dry... Do którego się dodaje kawę. I będziemy mieli Kafi Stout na dzień stoutu, 8 listopada. Zaplanowana jest krajowa premiera, właśnie ta, piwa w takim stylu, ważonego przez kolaborantów, czyli Browar Kopyra i Browar Widawa. Znowu oni. Znowu oni tak. Ale bardzo mnie to cieszy, że jest taki duet, który potrafi, chce zasaleć, ma pomysły i ma możliwości realizacji można mieć pomysły, no ale rachunek ekonomiczny może te pomysły zdusić w zarodku, natomiast oni i mają pomysły i mają chęć realizacji i im to najwyraźniej się opłaca, więc bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że będą kolejne teraz zapowiedzieli, że będą ważyć piwo świąteczne niestety nie będzie to świąteczny stout, ale, ale jak z nami działa też będzie ok. Ale teraz wszyscy właśnie się rzucają na świąteczne. No, końcu święta. Bo, no, bo słyszałem, że i Pinta, i Alebrowar też coś tam szykują. Czy Alebrowar na pewno, natomiast Pinta, czy takie typowo świąteczne? No będzie... Znaczy, nie wiem dokładnie co, ale tak mi się jakoś o uszy obiło. Czy Pinta no teraz wypuściła dynamit. Czekamy na butelki. Zrobili mhm. Dr drugą warkę jak w dym. Powtórzyli to piwo, co mnie też cieszy. No jest, na dniach będzie Stare Alejare, czyli alt. Tak, Sticke, czyli 14 Belgie. stike, czyli to jest mocniejsza wersja Altbira. No i 20 któregoś grudnia, czyli na czas świąteczny, będzie premiera niech piwa w stylu, w stylu Sati, czyli koniec świata. I to jest, to będzie naprawdę ciekawe, bo nie jest to piwo typowo świąteczne, bo nie ma takich różnych przypraw. Ale piwo, które nie jest gotowane z chmielem, fermentowane drożdżami piekarskimi. Drożdże babuni. Tak, drożdże babuni, dokładnie. Widzieliśmy to. Pokazywali zdjęcia. Tak. Ma być mętne, ma być bez gazu. Będzie to na pewno coś, po co ch bardzo chętnie sięgnę. Obawiam się, że może się kiepsko sprzedawać, ale. Nie ja jestem ciekawy, jak to będzie smakować. Czy, no, czy wszyscy się są ciekawi? Na jednej butelce. Ja myślę, Ale że kopię od... kilka nawet, żeby pokazać innym, jak może piwo smakować inaczej, że można zrobić coś takiego. I to dalej jest piwo, mimo że nie jest chmielone. Tak, to Kasycznie. w ogóle się okaże, że może po świętach każdy tam kilka gałązek słoinki do garnka wrzuci, drożdży doda potem i, i zrobi swoje własne piwo. Bardzo fajnie, bardzo by to było dobre. Że Im więcej ciekawych inicjatyw, im więcej ludzi zajmuje się tym tematem, tym lepiej. Mm -hmm. A właśnie może odnośnie tego piwa świątecznego, to może mi się coś pomyliło w takim razie, ale mówiłeś, że można wyróżnić właśnie taki styl jak coffee stout i nie wiadomo co z tym zrobić, nie? I właśnie mnie ciekawi, czy można na przykład wyróżnić też czekolad stouta, jak na przykład ten słynny od Youngsa, do którego czekolada jest dodawana. Tak, tak. Czy, czy prawie, no i tu jest, no bo... myślę, że to chyba za bardzo nie ma sensu, bo ja bym nie. jeszcze na przykład stawl talu krecjowego wyróżnić no, isląńskiego, którego próbowałem. i. To jest już właśnie za, za daleko moim zdaniem idące rozdrebnianie się w klasyfikacji. No, dokładnie. E, Noże. Nie w ogóle nie ma takiego odrębnego stylu jak kafistawl. No to jest po prostu dry stout z jakimś dodatkiem, z przyprawą. Można go nazwać kafistawl, żeby w nazwie było wiadomo, co to jest. Natomiast to jest pod, to jest. Wariacja w ramach jednego stylu. Tak samo dodać czekolady. Można dodać papryczek chili przecież równie dobrze. Czy wanili. No, można dodawać najprzeróżniejszych rzeczy. Ja piłem właśnie stał tak był dry I tam była wanilia, i tam była czekolada. No brzmi bardzo smacznie. No, było dobre. Może nie jakoś rewelacyjne, ale było dobre a jeszcze jakby zrobić, powiedzmy, imperialny stout i do niego dowrócić kawę. To będzie imperial Coffee stout, no już myślę, że powinniśmy zostawić rozdrabnianie się w stylach, tylko ogólnie zdefiniować te najważniejsze i pewne wariacje w ramach tych styli, myślę, że to w zupełności nam wystarczy. No i tak tych styli nie ma mało. Dokładnie. Więc może jedziemy dalej, póki co był sweet, był dry, American... Autumn I... Oyster, który właśnie Oyster tak. też jest tak naprawdę drajem z dodatkiem, ale myślę, że się mówi o nim osobno dlatego, że jest to tak, tak nietypowy dodatek i tak intrygujący. Ekstremalny. Dokładnie, ekstremalna. Historia takiego tego stylu jest dosyć krótka, bo pierwsze piwo do którego ważenia użyto ostrych powstało w 1929 roku, z tego co wiem może wcześniej, ale tutaj opieram się na artykule Michaela Jacksona, więc myślę, że jest dosyć dobrze zorientowany w źródłach. I w ogóle to piwo zanikło. I teraz kilka browarów, no głównie oczywiście browary amerykańskie, cały czas nowych smaków. Ale idąc dalej w stylach, no wspominałeś o Foraging Stout. I to jest um, daleki krew, daleki kuzyn, pra, pra, pra, pra wnuk e, piwa, które mnie osobiście bardzo intryguje, czyli India Porter. Czyli porter, który był ważony specjalnie na eksport do ciepłych krajów, który był mocniej chmielony, zdecydowanie mocniej chmielony mhm. i który, o czym Teraz, o tym piwie się teraz już nie pamięta. Jest, wszyscy kojarzą IP. India Pale Ale, India, Indie Eksport, wysokie chmielenie. To, to wiedzą praktycznie wszyscy, którzy się trochę tematy interesują. Natomiast India Porter został zapomniany. Został zapomniany, a tego piwa sprowadzono znacznie więcej. No Przynajmniej dwa razy więcej porteru niż Pale Ale. A powód, dla którego został zapomniany, no jest taki, że to było piwo takich żołdaków. Którzy, tak jak zresztą w Anglii wtedy porter to było piwo dla tych prostych ludzi, tych trakarzy. I w Indiach to było właśnie też dla prostych ludzi, którzy nie spisywali swoich wspomnień, którzy jak przyjeżdżali, wracali do kraju, do Anglii. Nie dzielili się nimi specjalnie, no, tam coś tam pamiętali, ale to odeszło w niepamięć. Natomiast oficerowie... Jacyś urzędnicy oni spisywali swoje wspomnienia, ich słuchano, i oni opowiadali właśnie o India Pale Ale. I to się utrzymało. Natomiast jeszcze można by tak powiedzieć, że spadkobiercą India Porter dzisiaj jest ten tak zwany Black India Pale Ale. No bo jest to tak naprawdę to jest ciemne piwo, ciemne jak stout, ciemne jak porter, z dużą ilością chmielu i też chmielone na zimno. India Porter też był chmielony na zimno. Więc jest to... Niby spadkobiercą jest Foraging y, Stout, ale smakowo chyba bardziej te Black India Pale Ale czy y, American Dark Ale również to nazywają. Natomiast mm -hmm. Foraging Extra Stout czy Foraging Stout w chwili obecnej najbardziej się kojarzy oczywiście z Guinnessem, tym mocniejszym Guinnessem, który ma... Około 17% ekstraktu, 7,5% alkoholu. Do niedawna był dostępny pięknie w Polsce. Teraz od jakiegoś czasu, przynajmniej od roku, nie ma go. Znikł. Od kiedy chyba dystrybucję przeja grupa Żywiec, nie widuję w tego piwa, niestety. Natomiast co jest fajne. ciekawe w tym piwie, to to, że to jest znakomicie sprzedające jest piwo w Nigerii. Nie wydawałoby o. się, że, to, że takie piwo. Że to I trochę nie pasuje do klimatu, wypadnie, nie? A jednak pasuje. I e, współczesne piwa w tym stylu są uważane w krajach egzotycznych. Jamajka, e, Nigeria. Właśnie takie kraje, gdzie, z którymi nie byśmy nie kojarzyli takich piw dosyć mocnych, ciemnych. A jednak. I jeszcze jest taka ciekawostka odnośnie Guinnessa Virgin Extra Stout. To jak to robią, to jest naprawdę ciekawa sprawa, ponieważ w Dublinie, w browarze tym głównym Guinnessa, waży się jakby koncentrat. I to jest koncentrat nachmielony, mocno ciemny, zagęszczony i to się wysyła do tych krajów egzotycznych, gdzie się waży tego Guinnessa jakby na licencji. I z tego co czytałem, to 2% tego ekstraktu jest dodawane do jasnego piwa, które jest ważone na miejscu i voila, mamy Guinness Foreign Extra Stout nigeryjski. To takie ty... trochę pójście na skróty. No, mocne pójście na skróty, ale z danych, do których dotarłem, wynika, że wysyłają ten koncentrat do 42 browarów na całym świecie. Ale wszystkie 42 browary z piwem to mieszają? Tak. Czyli trochę dziwne, bo nie dotarłem do a w takiej ilości tych Foreign Extra Stoutów z Guinnessa, ale no, nawet na Raid jest tego kilka. Jest... I te wersje się różnią, bo to jest baza, stanowi jest uważana na miejscu. Często dodatkiem ryżu, czy kukurydzy, bo sorgo, sorgo jest bardzo częstym składnikiem. Plus dodają ten ekstrakt smakowy, ginesowy i voilà! mamy Foraging Extra. Mam nawet butelkę takiego Włożonego w Nigerii, więc jak będę miał trochę czasu, to się na nim popastwię. Zobaczę, co, co to jest. Szkoda, że nie będę mógł go porównać z tym oryginalnym, który niestety, jak mówiłem, w Polsce już nie jest dostępny. No, pozostaje tylko jakaś paczka z Irlandii. Pozostaje paczka z Irlandii, albo wybrać się do Irlandii być może kiedyś. O, jakby było na pewno atrakcyjniejsze. No i, i tak no, ostatni, taki, naj, ale ten najbardziej pożądany najbardziej charakterystyczny styl mieszczący się w takiej grupie stoutów no to oczywiście stałt imperialny który to stałt imperialny potrafi mieć nawet 39% ekstraktu. O, a według klasyfikacji BJCP to niby do 27, ale, ale podejrzewam, że to Amerykanie tam. E podciągają. Duńczyk i Norwet. Mikeller i Nygny. Mhm. Uh -huh. wiesz, klasyfikacja no. BCP. Tak naprawdę sam, sami twórcy tej klasyfikacji są oka. Myślę, że my w Polsce tutaj za bardzo się przejmujemy tą klasyfikacją. Bo nie każde piwo da się sklasyfikować. Jeżeli ktoś zrobi piwo hybrydowe, czy połączy dwa style, czy zrobi w ogóle coś totalnie odjechanego, to nie ma tego klasyfikacji i, i co wtedy? A, a piwo wciąż jest dobre. Albo piwo, które... Wiadomo. Albo co mnie irytuje straszliwie w, wśród takich znawców piwa w Polsce. W rozmowach wychodzi, że mówimy o jakimś piwie, które jest bardzo dobre, ale jest powiedzmy... jest za, za ciemne, za jasne. Bo BJCP mówi, że tak nie może być. No litość, ludzie. No. Ile mamy... Jest... Ile Jestem ciekawy, kto świecie. to tak naprawdę mierzy, a kto tutaj rzuca swoim okiem i stwierdza, że no, barwa za ciemna. Mimo, że są tacy, którzy mają skalę EBC w oku. <śmiech> to też może parametry, są? że to ma, to ma pół y, procent ekstraktu za dużo. No nie, daj, nie dajmy się zwariować. No. Klasyfikacja ma ona jest bardziej do konkursów piw domowych. Taka jest jej idea. Nie? Natomiast nie do klasyfikowania tysięcy piw z całego świata. Znaczy, wiesz co, z jednej strony to, to prawda, ale z drugiej strony, jak na przykład bierzesz takiego gniewosza koźlaka, który tam ma, nie wiem, 12 czy 13% ekstraktu, no to nawet jakbyś nie wiedział, to czujesz, że w smaku to chyba jednak nie to, co powinno być. No właśnie, w smaku. Niech ten, niech smak będzie głównym wyznacznikiem. Tak jak mówią, że stout nie może być dolnej fermentacji. Właśnie, to, to też chciałem poruszyć. Bo jak to jest z tym browarem południa? Z browarem południa jest tak. Recepturę na to piwo opracował Czes, czyli Andrzej Sadownik, czyli założyciel Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, prekursor piłwarstwa domowego w Polsce. I on też opracował kilka receptur dla browarów komercyjnych. Między innymi właśnie to był stout dla tego browaru GAP wtedy jeszcze, Wszystkie początkowe piwa w browarmi piwo żytnie i zdrojowe dla Konstantina. I chyba tyle, chociaż nie dziwiłbym się, gdyby okazało się, że coś jeszcze o czym zapomniałem, no ale tak czy siak ma duże zasługi też na tym boku. Recepturę wymyślił pod drożdże górnej fermentacji, ale wtedy te drożdże były Drogie ciężko było zdobyć, więc po prostu robili to na dolniakach. Później przez jakiś czas tego piwa nie było. Wróciło na rynek w 2001 roku, ale nie jestem pewien, więc nie chcę pomieszać. I wtedy było na drożdżach górnej fermentacji, tak jak powinno być. A teraz jak się gap został przejęty przez nowych właścicieli, jest browar południe, używają cały czas tej receptury, ale powrócili do dolnej fermentacji. Bo moim zdaniem to nie jest... Nie powinno dyskwalifikować tego piwa, skoro smakuje jak stout. No właśnie, ja, ja jeszcze nie próbowałem. Moim? Szczerze mówiąc, smakuje ciężko jest stop. je tutaj kupić, mm. więc... Mm. Ogólnie ciężko jest je teraz kupić, jak nie wiem, czy przestali ważyć, czy coś, bo jakiś czas już go nie widziałem. Chyba, że na półce gdzieś tam na samym dole, to pewnie stoi już pół roku. Może się nie sprzedawało, ale... no nie wiem, nie będę tutaj gdybał, bo nie znam tego tematu tak dobrze. Nie wiem, co się z nim dzieje. Też yy, szukałem informacji na ten temat i okazuje się, że są stały te dolnej fermentacji. Potrafią być na, naprawdę bardzo dobre nawet. Yy, wiele tych foreign extra, ważonych gdzieś w egzotycznych krajach, one są właśnie na drożdżach dolnej fermentacji. Podobno niektóre ginesy, ale te egzotyczne to są dolniaki, ale tutaj są informacje, takie, takie plotki w sobie. Pamiętam, że któryś z tych egzotycznych, którymi naprawdę bardzo. Którymi smakował, chyba Dragon Stout. Jest całkiem niezły. Ja trochę był słodki. Ten z Jamajki. On był na i jeszcze kilka. Pisałem o tym, a teraz już, już. nie pamiętam dokładnie, jakie to były przykłady. Ale podejrzewam, że, że w Ameryce też je trochę znajdzie. Jest to w Ameryce. Może, może, ale na pewno w Japonii. Na pewno te z dużych koncernów japońskich piwowarskich, te, te stałty, są robione na drożdżach dolnej fermentacji. I to jest informacja, którą podał mi piwowar z jednego z małych rzemieślniczych browarów japońskich. Więc na pewno wiedzą o czym mówi. I zapytałem go wprost, czy jak to smakowo wygląda w porównaniu na przykład, do Guinnessa? Czy to można nazwać stałtem, czy nie? mi, że oczywiście, że można. Są trochę słodsze niż Guinness, ale smakują jak stout. No, mieszczą się w ramach stylu stout. Więc co są stouty dalej. No właśnie. Chyba, chyba trzeba przestać na tą klasyfikację tak, tak czujnie patrzeć, bo, bo chyba tak jak mówisz, najważniejsze, żeby nam to smakowało. Chociaż też klasyfikacja jest dobra na początek. Jak człowiek chce poznać bogactwo świata bo tutaj idąc do sklepu polskiego, nawet do najlepiej zaopatrzonego, nigdy nie będzie wszystkich stylów na półkach. No to jest na razie niemożliwe. W większości sklepów są, jest kilka stylów na krzyż. Takie są nasze realia. Natomiast czytając klasyfikacje, polecam przeczytać sobie te klasyfikacje i BJCP, i Brewers Association, przeczytać, żeby się zaznajomić, z tym, jakie bogactwo tego piwnego świata może być. A i tak one, tam nie ma wszystkich styli. Nie ma grodzisza na przykład naszego naszej perły. Może, może perły jest dużo powiedziane, ale... No. Jakiegoś symbolu, no. Tak. Perłą naszą bardziej jest porter bałtycki. Naszym skarbem. Mhm. Widziałem ostatnio na raidbirze, że najwyżej ocenionym polskim piwem jest bodajże żywiecki porter. Dokładnie tak. Jest nawet wyżej od Rolling Jacka. I jest wyżej od Rolling Jacka. A bierze się to stąd po prostu, że żywiecki porter jest dostępny dla ludzi, którzy piszą oceny. Czyli Amerykanie mają możliwość jakoś tam zdobyć ten, to piwo i je ocen ocenić, wiadomo, że im więcej ocen, tym, tym lepiej dla piwa. No to jest oczywiście ten porter żywiecki. No, nie powiedziałbym, że to jest najlepszy polski porter, no, ale jest na pewno bardzo dobry. Dobry jest, ale według mnie w porównaniu na przykład do łódzkiego to... No tak. Przegrywa. No to spo, sporo brakuje. Ale ostatnio jakoś z łódzkim nie, nie idzie go dostać w Szczecinie. No z łódzkim zawsze, czy znaczy zawsze, od dłuższego czasu są problemy z dystrybucją. Już taki urok tego piwa i też to tworzy legendę tego piwa. No może wracając do... <śmiech> Ka każdy wie, że dobre, a mało kto próbował. Tak, a jak już, sprób a jak już dorwie się do tego piwa, to już jest przesiąknięty tą, tą otoczką legendarną i, i myślę, że niektórzy tak mogą mieć, że to piwo musi być dobre, to ludzi mówi, że jest dobre, więc będzie starał się szukać tych dobrych cech. A jeżeli coś będzie nie tak, to mówię, hm, to pewnie tak musi być, ale to już takie moje gdybanie. <śmiech> Natomiast wracając do stautów imperialnych, bo tak zaczęliśmy temat, no to tutaj no, to jest Jeden z najlepiej ocenianych stylów piwa na tych branżowych portalach. Czyli te najlepiej oceniane piwa. duża, bardzo duża ich część to są właśnie stałty imperialne. Nawet można sobie zobaczyć z różnych krajów takich które, gdzie ta nowa fala piwowarstwa inspirowana USA dotarła, czyli chociażby Skandynawia, ile tam w czołówce jest imperialnych kształtów. No, ale nic dziwnego, bo to są naprawdę świetne piwa do powolnego degustowania, bo to nie są, to są piwa sesyjne. No właśnie, niestety nigdy nie miałem okazji spróbować, ale, ale jak się trafi, to, to na pewno nie będę się wahać wydać dużych pieniędzy na takie piwo. No tak, duże pieniądze na pewno trzeba będzie wydać. Powiem tak, że no, w tym roku mieliśmy Biorąc pod uwagę poprzednie lata, to dużo szczęścia właśnie do stoutów między innymi też imperialnych, bo się pojawiło dzięki piwarni żywieckiej w różnych sklepach w całym kraju pojawiło się sporo takich e, piw ciekawych. Między innymi był imperialny stout z browaru Left Hand, e, przepraszam, z Flank Dog'a, czyli Kujo Cafe Imperial Stout, Gonzo Imperial Porter też tam był. Więc e, jest ciężko je dostać, ale jest coraz łatwiej. Ostatnio też znalazłem stronę niemieckiego sklepu birkompass.de Upewnię, czy na pewno taki adres. Tak, birkompass wpisane razem przez 2s.de I to jest sklep oczywiście zajmujący się piwem, który prowadzi też sprzedaż internetową i może wysyłać do Polski. Więc, jeżeli ktoś ma wielką ochotę na posmakowanie kilku amerykańskich, na przykład imperialnych stautów, to jest gotów wydać na nie spore pieniądze. Myślę, że można tam zrzucić okiem i albo zrobić wspólne zamówienie w kilka osób. To też jest warte rozważenia. Hmm, właśnie wszedłem na, na raid Beer i o a propos tych imperialnych stautów. W pierwszej dziesiątce najlepszych piw świata według tego portalu jest ich 5. Z czego dwa są w pierwszej trójce. A, Ale już pierwszy... na przykład w drugiej dziesiątce jest ich 8. Także, no, potęga. No, jest to potęga, bo to jest no tak naprawdę stout jako całość. Porter stout, to są style niesamowicie wręcz otwarte na inwencje piwowara. Bo weźmy sobie powiedzmy takiego pilsa. Pils jest dosyć sztywny jest pils. Czeski pils, niemiecki, mówi się o pilsach amerykańskich, które są pilsami są różnią się od tych jasnych agerów, w tym, że tam nie ma kukurydzy innego słodu, tylko jest sam słód. I są tam chmiele amerykańskie, ale nie te nowoczesne. Te cytrusowe, tylko takie bardziej klasyczne. Słyszałem też o pilsie skandynawskim. Ale jednak pils jako pils jest dosyć zamknięty sam Amerykanie oczywiście nie byliby sobą, gdyby coś, czegoś z tym nie zrobili i jest Imperial Pilsner amerykański. A w Polsce też ich nie brakuje. <głos> Wszelkiego rodzaju łąże ekstra mocne i tak dalej. No. Myślę, że jakoś no nie, by się to, dało... nie, to nie są opisy. To nie są to Mówimy po prostu o jasnych lagerach mocnych. Natomiast Porter Stout to jest tak otwarte na interpretację. Tutaj można dodać praktycznie wszystkiego. Amerykańskie chmiele aromatyczne? Żadny problem. Przykładem bardzo dobry stout, czyli uważany w Polsce kruk. Słody wędzone? Oczywiście, proszę bardzo. Inne słody? Jak najbardziej. Na przykład żytni piją genialne piwo, genialny porter właśnie ze słodem żytnim. Różnego rodzaju dodatki. Czekolada, wanilia, kawa, papryczki, ostrygi. No co... Co piwowar sobie wymyśli, można to dopasować do, do porteru, do stałtu. I to też jest... dlatego te style są tak dobrze oceniane, bo są... tutaj można tak naprawdę zaszaleć. Bo do India Pale Ale no, nie doda się papryki, nie doda się czekolady, no, nie będzie to pasowało. Gryzie się, prawda? Tak się zastanawiam, czy to z takiego dodawania, co nie wyjdzie po pewnym czasie, jakaś taka głupio moda się nie zrobi, nie wiem, na, na miodowe jakieś portery, czy no coś takiego. No bo w Polsce kilka browarów waży portery, no i mogliby coś podchwycić. Mogliby, ale Zresztą... kto waży te portery w Polsce? Żywiec, czyli ten Żywiec miałby jakieś innowacje. Tak naprawdę nie ma w Polsce browaru, który waży portery bałtyckie, który byłby otwarty na takie innowacje. A jest tam jakiś jeden chyba skrajana taki <śmiech> miodem, miodem... No, że... pochlastany. Zawiera sztuczne aromaty, sztuczne barwniki, sacharynę. Ja go piłem. Jest przepaskudny. <śmiech> ja pamiętam, że mieliśmy My jako generalnie blogerzy piwni Polscy starać się wyszukiwać pozytywy, ale w tym piwie jedyny pozytyw jest taki, że nie byłem chory, jak je ja wypiłem. Natomiast właśnie, <słuch> fajnie, że. Wiesz, można się też zastanawiać, czy, czy nie jesteś przypadkiem chory, że to piłeś, nie? Powiem, że wypiłem to z kronikarskiego obowiązku. Tak jak widzę, na, jak niektórzy blogerzy kupują te wszystkie greyfruity, te, te, te miętowe wpadki i to wszystko. I oni to piją i oceniają i starają się wyczuwać te nuty smakowe. Ja się tak cieszę, że moja działka obfituje w Polsce w naprawdę bardzo dobre piwa. Natomiast co do porterów miodowych. Są portery miodowe, tylko że robione tak jak ja najmniej widzę port y, piwo miodowe, czyli miód jest dodawany nie po fermentacji, tylko albo do y, gotowania, na ostatnie kilka minut, albo w czasie fermentacji burzliwej, na pocz i początku. I cukry w tym miodzie są zjadane przez drożdże, zostaje posmak miodu, zostaje aromat miodu. No i takie piwo miodowe, taki porter miodowy to moim zdaniem jak najbardziej. A taki z dodatkiem miodu trochę bimbrem nie trąci? Nie, nie trąci bimbrem. No nie jest, Okej, te, nie tak, jest tak, taki tak, nie jest ogromny pytam. dodatek tego miodu. Znaczy tak, że y, piwa, które angielskie, one często mają dodatek cukru. Dawniej to nawet do 30% z, z, zasypu to mógł stanowić cukier. I no teraz też trochę tego cukru sypią. Niektórzy się przyznają, niektórzy niechętnie. Ale to nie wpływa jakoś tak strasznie na smak. No też, bawno tu jest prowadzenie tej fermentacji, temperatura fermentacji. znaczy, że też na pewno imperialne stałty. Wiele z nich ma dotyk cukru. Pytanie tylko właśnie jaki. To jest cukier, jaki duży jest tego dodatek. Mhm. Może po prostu któryś polski browar spróbuje. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja ku takiej innowacji to, to bym był raczej chyba niechętny. Innowacji w postaci cukru czy miodu? I cukru i miodu, bo, bo jakoś mi się wydaje, że to jednak z miodu naturalnego przed fermentacją bardzo szybko by się przekształciło w sztuczny miód po fermentacji. Znaczy, to już mamy takie sztuczny miód po fermentacji, ale właśnie, żebyśmy mieli to też z drugiej strony, czyli naturalny przed. Także, biorąc pod uwagę, jak się ten nasz rynek polski, piwny rozwija w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich dwóch lat, ale całych dwóch lat, mm -hmm. to myślę... Dzieje się. Tak, dzieje się. No przecież na przyszły rok jest zapowiadane kilka debiutów brwarów rzemieślniczych. No będą przynajmniej dwa, trzy w przyszłym roku powinny być, jak nie cztery może nawet. Oto, Ja chyba tylko o jednym słyszałem. Nie wiem, czy, no, czy już można o tym mówić, ale Tomek coś zapowiadał. No Tomek zapowiadał już kawałek czasu temu, bo tak. Tomek Rogaczewski będzie pod Krakowem miał swój browar Pracownia Piwa, tak? Dobrze pamiętam nazwę. Nie pamiętam, niestety. Chyba, tak. chyba to była Pracownia Piwa, jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, Ale no i to będzie browar rzemieślniczy, czyli coś jak Artezan teraz. No i są plany, że mają powstawać kolejne browary rzemieślnicze, takie typowo rzemieślnicze, restauracyjne. natomiast też browary restauracyjne. Browarów restauracyjnych ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat. Kilkadziesiąt się. Jeżeli to wszystko, co jest zapowiadane, co jest planowane, wypali, to w przeciągu dwóch lat będzie mieli no przynajmniej podwojenie liczby browarów w Polsce. I też e, browary, restauracje. No, wiadomo, że zdecydowana większość nie wychodzi poza tą trójkę, czyli Pils, Dunkel, Pszenica, ewentualnie Marcowe, ewentualnie Koźlak. Ale tylko sezonowo. Tylko sezonowo. Natomiast e, przykład Widawy okazuje, że jednak tam jest potencjał, tylko musi po prostu być człowiek, który czuje temat. A tam akurat mieli takie szczęście, że pojawił im się piwny mak w postaci Tomka Kopery, Powiedział, słuchajcie, a zróbcie tak, a zróbcie tak. I, I posłuchali. I jestem przekonany, że nie żałują tego, że dali się członkowi wciągnąć w ciekawsze piwa. Tak. I jestem optymistą i wierzę, że ten trend będzie miał swoją konsumację. Może nie każdy browar restauracyjny pójdzie tą drogą, ale chociażby nie wiem, jeden na 5, jeden na 10 zrobi to, co robi browar Widawa, to już będzie naprawdę fajnie i się doczekam. mam nadzieję jakichś ciekawych porterów też i Dobrze Marcin, to tak sobie gadamy, a może skupmy się na tym co obecnie mamy na rynku i myślę, że po tym temacie będziemy kończyć, bo to już niebezpiecznie do godziny się zbliżamy. Tak, jak zwykle się rozgadaliśmy. <gadanie> tak, ale może, może zanim to, to otwórzmy sobie piwo w końcu, bo nie no, wiem, przynajmniej masz, ja jeszcze już... nie otwierałem ja już kończę do mojego Guinnessa. No, ja dzisiaj też przy Guinnessie, ale przy puszkowej wersji Drauta. Tak, słyszałem, to charakterystyczny syk. No znaczy, z tak stylami, jeśli chodzi o dry stouty, no to mam oczywiście dostępny bardzo powszechnie Guinness puszkowy. Guinness Draut, czyli on ma poniżej 10% ekstraktu 4, chyba 2% alkoholu. No i dzięki tej azotowej kuleczce ma rewelacyjną pianę. Dokładnie. Moim I zdaniem i jest to... rewelacyjnie w ogóle wygląda przy nalewaniu. Dokładnie. I, i też jak się kpię. moim zdaniem jest to piwo, które jest e, mocno niedoceniane, a to jest e, właśnie taki trunek, który można sobie po pracy jedno wypić. Jest lekkie, więc można jeszcze gdzieś samochodem ewentualnie po tym pojechać. Nie od razu oczywiście, ale jakiś czas potem. Takie jak Pilsner Urquell wśród Pilsów, czyli takie trochę niedoceniane, ale jednak solidne piwo. Nie, ja, ja uważam, że Guinness jest w ogóle świetny. I to był to był mój pierwszy stał, jaki ja opróbowałem i no, nie, nie sądzę, żeby był przereklamowany. Na pewno nie. Czy no, trochę przereklamowany jest, ale nie jest strach przereklamowany. To nie jest tak jak dyskie czy warka, które są okropnie przereklamowane, nic nie oferują. Natomiast Guinness jest mocno reklamowany, ale coś też daje. Dobra, czyli to mam jeśli chodzi o dry stouty dostępne. No, można powiedzieć, że e, primator stout też się od biedy zalicza do tej kategorii. Niby on jest z owcem, ale tego owca tam za bardzo nie czuć. Na no, dyskusyjną sprawą jest e, zawiercie czekoladowe, które ma dosyć wysoki ekstrakt jak na e, dry stout ale jak już mówiliśmy, jeżeli nie będziemy się czekać szczegółów, tak najbardziej pod tą kategorię można to piwo podłączyć. No i jeszcze południe stout, które no ostatnio jest trochę ciężko dostępne, ale też jest też to jest dry stout w założeniu. Może nie jest tak bogaty smakowo, jak te klasyczne, ale też jest ok. Z tych wszystkich, co wymieniłeś, to nie piłem tylko stał to z browaru południe i pozostałe muszę powiedzieć, że naprawdę smakowały mi każdy jeden jakoś. Nie sądzę, żeby któryś był jakiś bardzo odstający od reszty. Mo może ten prymator taki ciut słabszy, ale to niewiele. To też zależy jak się trafi, bo czasami jest duża różnica w, różni w warkach w tym piwie. Mamy no, oczywiście stałt mleczny. To jest błystawienie, bo ten styl w Polsce jest bardzo ciężko zdobyć. Ale od jakiegoś czasu, na szczęście dzięki Alebrowarowi mamy sweetkał, który jest kształtem mlecznym, jak najbardziej posiada tą laktozę w składzie jest słodkawy, więc to, to nie jest tak, że dorzucili go tyle, co niektó w niektórych piwach miodowych mówią, że prawdziwego miodu dorzucili. Tak, Kletycznie. albo co w niektórych piwach mówią, że chmielu. O tak, na przykład podwójnie chmielony. Tak. Jedna szyszka i druga ta szyszka. Ta. I starczy. I, i, I tysiąc hektolitrów poszło. Czyli to jest to właśnie jedyny przedstawiciel. został to wsiany Mamy też jednego przedstawiciela dostępnego, czyli jest to dobry wieczór spinty. Mhm. Również oba piwa bardzo dobre. Tak, to są bardzo dobre. No, to, te, to są te dobre browary e, kontraktowe. No będziemy mieli ten stałt no powiedzmy, że. Daj, dajmy mu na chwilę pobyć stylem, i będzie ten, ten kawowy kawka z widawy. Też widawa zapowiedziała, że jak tylko SIMKą wróci na rynek, wraca kruk. Czyli to będzie. American Stout. No jeśli chodzi o Forging Stouty, były. Był ten e, Guinness. Teraz go już raczej niestety nie ma. Chyba, że w jakichś sklepach specjalistycznych uda się Lion Stout, Dragon Stout albo coś w ten desen. Generalnie, e, jeżeli widzicie Stout, który jest wyprodukowany w jakimś egzotycznym kraju, takim kojarzącym się z piwem, jakaś Jamaica, Nigeria, jakieś generalnie Karaiby, i ma tak około 6% do 8% alkoholu, no to jest właśnie to. No i imperialne stałty, których w Polsce się pojawiają niestety od przypadku do przypadku. Ostatnio był rzut e, piw z Brudoga i było Tokio, był paradoks. Czasami się pojawia gdzieś, e, ostatnio widziałem Rasputina z Demolena. To bodajże w piwotece. Ale też w Warszawie, w takim sklepie takim alkoholowym, całodobowym. Kto by pomyślał? A tu wchodzę, jest Rasputin z korkiem 750 ml w cenie 50 zł około. No, myślę, że bym się mocno zastanawiał. No i akurat się nie zastanawiałem, bo mam już Rasputina jednego na stanie, więc stwierdziłem, że dobra, coś innego wezmę. Mm. Nie no, jasne, ale, ale nie mając, to no fakt, jest to, jest to bardzo drogo, ale no ja jestem właśnie ciekawy, czy, czy warto. Chyba nie żeby się przekonać. No. Biorąc pod uwagę oceny tego piwa, to chyba warto. No a teraz może być jeszcze słowo o tym Dniu startu. A właśnie, bo, bo tego miała dotyczyć cała dzisiejsza audycja. Może <śmiech> trzeba będzie zrobić dwa odcinki, podzielić to. To tak w miarę szybko trzeba będzie przez to przejść. Nie, w ogóle mi się podoba sama idea Dnia Stałtu. Bo to taki... To ani to święto, ani to jakiś specjalnie ogłaszany dzień, tylko mi się wydaje, że to jest taka... Takie skrzyknięcie się osób zainteresowanych piwem, żeby akurat w ten dzień zainteresowali się piwem. I sama idea tego jest fajna. Tam twórcy strony internetowej piszą, że to polega na tym, żeby pójść w jakieś miejsce albo w domu, usiąść czy gdzieś w restauracji, napić się z podzielić się z ludźmi tym piwem czy jakimiś zdjęciami na jego temat i żeby po prostu zasygnalizować, że taki styl istnieje. Taka no, przyjemna panie. akcja. Się, wiadomo, że to nie są w to zaangażowane jakieś duże siły promocyjne, jakieś agencje, duże browary. To właśnie takie skrzyknięcie się bardziej, spotkanie się ze znajomymi, pogadanie, wypicie fajnych, fajnego piwa w fajnym towarzystwie. I akurat tego dnia jest to stout. No i po raz już drugi będzie to obchodzone w USA, a po raz pierwszy w Polsce. I tutaj, mhm. no jak na pierwszy raz, myślę, że, nie, że całkiem fajnie to wyjdzie. Biorąc pod uwagę, ile e, lokali zgłosiło chęć uczestnictwa, zgłosiło chęć zrobienia czegoś tego dnia. No będą prezentacje, będą pogadanki o tych piwach, będą degustacje piw domowych, to na przykład będzie w Rzeszowie, na pewno, chyba w Szczecinie też mają być jakieś degustacje w domowe. W Szczecinie ma być bodajże ważenie Stałtu. Ważenie chyba ma być 9, a 8 ma 9 być... A, a ósmego, ósmego będą degustacje. Tak, bo nic nie wiedziałem o tym ósmego. Wiem, że dziewiątego warzenia będzie. No tak, będzie w, w Łodzi. Ja osobiście będę w Piwotece Narodowej prowadził warsztaty. Czyli to będą... No będę opowiadał o tych piwach, o stylach, o historii trochę. I będę, będą też degustacje. Będzie pięć piw do spróbowania. I do każdego piwa będzie jakaś taka przekąska. Więc będzie można sprawdzić, czy jak to z piwem współgra jeżeli współgra, może, może nie każdemu to będzie smakowało wiadomo jakie propozycje po prostu co można przekąsić do danego piwa i jak to będzie z tym piwem współgrało też w Łodzi tego samego dnia w, w lokalu Eclipse inne będzie spotkanie z piwowarami domowymi też chyba mają być degustacje domowych statów jeżeli coś tam mają uważane już Natomiast o samych stautach ma opowiedzieć Wielki Mistrz bractwa Piwnego. We Wrocławiu w Zakładzie Usług Piwnych tam będzie naprawdę będzie ciekawie, bo pojawią się trzy osoby, które będą wspólnie prowadziły imprezę. Czyli to będzie Marusia, czyli Agnieszka Połczańska prasoli która jest znana z organizowania Festiwalu Dobrego Piwa i wrocławskich warsztatów i czy bardziej chyba wrocławskie warsztaty i powratki niż festiwal dobrego piwa, ale generalnie animatorka m, działań piwnych różnych. Będzie Tomek Kopera i będzie Bartek Napieraj z Ale Browaru. No, także zacne za towarzystwo. <grym>, zacne towarzystwo, tak. No i tego dnia będzie premiera Kawki, czyli kafi Stout z Browaru Widawa i Browaru Kopera. Z, nie wiem, nie jest to jakoś Szału nie ma wielkiego, ale też porównując oczywiście do Amerykanów, no ale tam, jeżeli organizuje imprezę w lokalu, który ma na lewaków kilkanaście, czy dwadzieścia, czy trzydzieści i naraz sprowadza dziesięć albo kilkanaście różnych stałtów, no to mogą poszaleć, a u nas, no, nie ma, nie ma takiej możliwości. No dobra, ale jeżeli ale u od nas się bo... dwa albo trzy stałty na kranach, no to tu, według mnie to już jest dużo. Oczywiście, więc na nasze możliwości, to myślę, że to będzie naprawdę fajnie. No i e, mam nadzieję, że po idea chwyci i za rok będzie jeszcze lepiej. A, jeszcze w Gdańsku Michał Sak zapowiadał, że będą ważyć stałt. A to będzie jakieś otwarte ważenie, czy, czy po prostu ważenie? Czy to, już nie wiem że nie wiem, trzeba by zapytać Michała. A ponieważ to się pewnie ukaże na e, odcinek ósmego, no to już nie będzie czasu, żeby to zrobić. Znaczy myślę, że, że ciut wcześniej. Mhm. Nie wiem, kiedy zobaczymy, jak tam z montażem. No później. zawsze można to informacje o tym ważeniu zamieścić na fanpage'ach albo na stronie podcastu. Jasne. Gdzieś w komentarzu. Mhm, dokładnie. No i też w innych, inne lokale też się dołączają. Może nie będzie już takim rozmachem, ale właśnie chodzi o to, żeby było kilka stałtów, żeby było stałtowo. Nie musi być wielka impreza, ale żeby coś się działo w tym kierunku, myślę, to będzie dobre. Mm -hmm. w ogóle Kierunek. świetna, świetna idea. Fajnie jakby, nie wiem, na przykład raz w miesiącu takie były eventy organizowane, poświęcone za każdym razem innemu stylowi piwa. No... ale Myślę, żeby z drugiej strony coś rzeki, mogło szybko, szybko znudzić. Musiałby. Myślę, że na razie trzymajmy się takich większych. Na przykład w sierpni, na początku sierpnia jest Ipa Day. A ponieważ w Polsce ostatnio jest mało, zaczyna się mały szał na ten styl, to myślę, że w przyszłym roku Ktoś mógłby się zabrać za temat. No, na razie dwa browary by mogły. Trzy jeżeli liczyć widawę i kopyra. Także. No ale e, no mamy gry. red i red ipa. Arteza. A to no, też no, no i w sumie sak. Saks, tam też. Trochę się tych ipa pojawiało. No, no w sumie racja. To tak trochę za szybko wnioski wyciągnąłem. No i mam jeszcze nadzieję, że do przyszłego roku pojawi się coś nowego na rynku, więc no faktycznie taki dzień też mógłby chwycić. No zawsze można sprowadzić po prostu ze granicy trochę ip beczkowych. Oho. Ja. No myślę, że to, to nie, nie pójdzie tak łatwo. Przecież to z... Kwestia po prostu odpowiedniego wcześniej, żeby się zainteresować tematem. Bo nawet jak się przejrzy historię tego, co lali w różnych ciekawych lokalach, tam pojawiają się różne ipy, tylko żeby to skomasować na ten jeden dzień. Był taki właśnie dzień IP dzień stałtu, dzień innych styli, ja też. No ale to jest jeszcze o czym pomyśleć. Nic nie spieszy się nam z tym zdecydowanie, więc. Się, można na początek zacząć skromnie, a później się rozwijać. To Zobaczymy, jak to pójdzie. Pewnie. Na, na razie cieszmy się z tego, że, się z tego że, się... że dzień Stoutu nadchodzi. Dokładnie tak. Ja widziałem na tej stronie stoutday.com, tam jest taki zegar i w momencie, kiedy nagrywamy, to zostało 4 dni, 7 godzin, 28 minut i 21 sekund do rozpoczęcia tego dnia, także no już, już niedługo ja już zapasy mam. No tak, tak. Tak myślę, że z okazji tego dnia otwor, otworzę sobie drugiego islandzkiego Stouta i zobaczymy, czy będzie równie dobry jak pierwszy taka okazja, że, że akurat warto ruszyć takie wyjątkowe piło. Dokładnie. Piło, które czeka na okazję. Okazja jest, więc można go użyć teraz. No, myślę, że, że sporo było naokoło tematu, ale, ale mimo wszystko cały czas, ca, cały czas o tak, więc, więc ja jestem bardzo usatysfakcjonowany z dzisiejszej audycji. No ja myślę, że mógłbym o stałtach mówić jeszcze spokojnie kolejną godzinę i jeszcze kolejną no ale ja jestem zboczy na tym punkcie, więc nie, ale to właśnie o to chodzi, żeby że, że ciebie można słuchać i słuchać także zresztą widziałeś, ja specjalnie ci nie przerywałem tylko tam parę razy, bo bo sam wsiąknąłem w to, co ty mówisz i, i bardzo mi się przyjemnie słuchało dzięki mam nadzieję, że słuchaczom też się będzie mi słuchało, mimo że odcinek jest dosyć długi no, niektórzy uwielbiają takie odcinki. Zawsze dostaję dwa typy komentarzy, albo jejku, znowu 30 minut, co tak długo, albo tylko 30 minut, co tak krótko. Także dzisiaj ci, co narzekają, że jest krótko, będą bardzo zadowoleni, mam nadzieję. No dobrze, dziękuję bardzo serdecznie Marcinie, że, że wpadłeś dziękuję do Dziękuję za zaproszenie i możliwość, możliwość uczestnictwa w audycji. No, i bawcie się dobrze na, stout, na dniu stałtu. Koniec. oczywiście. Na, na stałtowo. Jak nie uda Wam się dojeżdżać do żadnej knajpy, wyskoczyć, to, to chociaż w domu Dokładnie. najlepiej przy jakimś polskim stałcie. mamy a, ich. Mamy trochę. Mamy Tylka. kilka, i, i wszystkie dobre, także śmiało jeżeli, możecie sięgać. A jeżeli ktoś jest piwowarem domowym, no to, to polecamy uważać jakiś stout tego dnia. Oczywiście. Albo najlepiej to już mieć uważony jakiś zawczasu i swój własny próbować. Też. też. No i y, polecam Wam wszystkim spróbowanie różnych przekąsek do piwa. Wejdźmy poza te standardowe chipsy, paluszki, jakieś orzeszki. Wiem, kabanowskie orzeszki, ale poszukajmy czegoś nowego, ciekawego no, ciasto czekoladowe, piernik, no, orzechy, naprawdę wszystko można użyć. Tylko trzeba spróbować, trzeba chcieć i można się wciągnąć. Można naprawdę znaleźć świetne połączenia. No właśnie, ja, ja ostatnio piwo z orzechami, ale z takimi powiedzmy jeszcze nie do końca wyschniętymi, zarówno i laskowymi, i włoskimi. Takimi powiedzmy na pół ususzonymi. Fajne połączenie. Na, z takimi świeżymi, pewnie ledwo obłuskanymi orzechami też by było fajnie. Nie, tylko trzeba spróbować. Na no pewno. Dobrze, to, to kończymy, bo już godzina minęła, także czas się żegnać, Marcinie. Jasno. Dziękuję serdecznie jeszcze raz, że wpadłeś. No i jak za każdym razem, zapraszam ponownie. Dzięki, mam nadzieję, że się pojawię się jeszcze, nie raz. Tak, oczywiście. Marcin przypomni jeszcze adres swojego bloga www no i ja zapraszam bardzo serdecznie na tą stronę zapraszam również do mnie opiwiewordpress.com no i co do usłyszenia w jak najszybszym czasie do usłyszenia na razie. na razie jeżeli jesteście bardziej zainteresowani browarowymi tematami tak jak ja to odsyłam na stronę podcastu opiwie.wordpress.com po piwie brzuch rośnie.